Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że nas tutaj zgromadziłeś, Panie, że w Twoim imieniu możemy się spotkać, że Ciebie możemy wywyższać i Ciebie wychwalać. Bardzo Ci proszę, Panie, aby Twoje słowo, które dzisiaj będziemy czytać, które będziemy rozważać, żeby ono było prawdziwe, dobre, żeby było, Panie, wzmocnieniem dla nas, ale także ostrzeżeniem, wsparciem w przyszłości, Panie, żeby budowało nasze serca i żeby pomagało nam odkrywać prawdę i fałsz na tym świecie. Błogosław Panie ten czas, błogosław nasze wspólne spotkanie Panie, naszą jedność, którą, którą Ty nam dajesz Panie jako głowa, jako, jako nasz mistrz, jako nasz Pan. Chwała Tobie Jezu. Amen. Zanim jeszcze zacznę, to pozdrawiam wszystkich, którzy znają, a tych, którzy nie znają, no to tak zaocznie od brata Łukasza, u nas akurat wczoraj był. I prosił, jak usłyszał, że jedziemy do Wejherowa, żeby was pozdrowić. Ci co na posty jeżdżą, no to znają Łukasza, widzieli, ze mną przyjeżdża. Już dwa razy był. <śmiech> Bardzo się zmienia, także, także on wam przekazuje pozdrowienia swoje. Jeszcze zanim... Aha, mam się przedstawić krótko, tak? <śmiech> Dobrze. Pochodzę z dość daleka, jeśli chodzi o strony tutaj gdańskie, razem z żoną. No dzieci, dzieci później doszły, ale razem z żoną pochodzimy z Hełma. Nie wiem, czy kojarzycie, co to za miasto w Polsce jest. Kojarzycie tak mniej więcej? Tak. Na wschodzie Polski, dość daleko, za Lublinem. Co prawda jest to nasze rodzinne miasto, ale nie, nie miasto jedyne, które w swoim życiu mieliśmy okazję poznać czy doświadczyć. Wiele lat spędziliśmy w Kielcach. Takie miasto pośrodku Polski mniej więcej później parę lat w Lublinie no i teraz od dwóch lat w Gdańsku jesteśmy mamy przy tej okazji takiego przemieszczania się po Polsce okazję poznawać rzeczywiście tak jak Paweł wspominał może nie nazwałbym tego piece ale <grywanie> różne społeczności, różne kościoły różnych wierzących ludzi Mamy też okazję od wielu lat jeździć na takie spotkania rodzinne, można to nazwać, na taki obóz w Ustroniu, do takiego, na taki obóz, który się odbywa w Ustroniu co roku, na początku, na początku lata, w lipcu. Mając okazję mikrofon to serdecznie zapraszam. Może ktoś z was będzie chciał pojechać, zobaczyć jak to jest w Ustroniu. Na pewno jest to dobry czas, gdzie mamy okazję przeżywać Boga, dzielić się sobą, wzmacniać się jako Kościół. Mamy też okazję poznawać innych wierzących z wielu miejsc Polski, także ja to bardzo cenię i bardzo, bardzo lubię też ten czas. Nie dlatego, że jest fajnie, ciepło, jest pogoda, można gdzieś wyjść czy pójść w góry, ale przede wszystkim dlatego, że mamy okazję się lepiej poznać i mamy okazję być mocniejszym Kościołem w Panu. Mamy też okazję poznać innych braci, inne siostry, zobaczyć jakie jest w Polsce, posłuchać tak, co się dzieje. Gdzieś podzielić się tym co w nas jest i tak właśnie tak właśnie jest tam. Ja jak przemieszczałem się po tych różnych miastach oczywiście miałem okazję poznać różne zbory, różne społeczności. Jedne bliższe mi do dzisiaj w sercu, inne bliższe, ale w modlitwie o to żeby Pan zmienił podejście i zmienił postawy niektórych ludzi. Bo różne rzeczy można spotkać. Myślę, że określenie, którego Paweł użył z niejednego pieca chleb jadł, trochę się odnosi do tego, bo widzimy po prostu jak te piece wyglądają, w jaki, spo, w jaki sposób funkcjonują. Paweł też na początku mówił trochę o tym. Mówił trochę, czytał z listu do Koryntian, dobrze pamiętam? Z Hebrajczyków, tak? I mówił o tym, że tak na dobrą sprawę tylko Pan Jezus jest tym naszym skarbem i jedyną osobą, którą możemy wielbić, czcić, wywyższać. Nie ma innych bogów, nie ma innych y, osób, ludzi, nie wiem, miejsc, y, jakichś y, rzeczy, które moglibyśmy wywyższać. Ja trochę o tym dzisiaj bym chciał powiedzieć. Chciałbym właściwie rozważyć z wami jeden werset. Tych wersetów będzie trochę więcej, ale ten jeden będzie kluczowy. Y, trochę się tego będzie też dotyczy, dotyczył. To jest taki temat, y, który gdzieś od y, Dłuższego czasu, myślę, że od kilku tygodni, Pan położył mi na serce i tak pokazuje i pokazuje i wzmacnia i pokazuje kolejne miejsca w Biblii. Chociaż nieraz je znałem, ale nie zawsze ze sobą wiąże i coraz szerzej odkrywa pewne prawdy. Myślę, że to jest taki bardzo aktualny temat na dzisiaj. Temat, który na pewno, jeżeli nas dzisiaj jeszcze nie dotyka, to na pewno w przyszłości będziemy mieli okazję go zobaczyć. W taki czy inny sposób. Ja spróbuję dzisiaj z wami spojrzeć na ten werset pod kątem tego, co było i tego, co będzie. Takich dwóch, dwóch perspektyw. Będziemy, Ja przeczytam może najpierw, jak chcecie to otwórzcie, jak nie to, to przeczytam, bo jest bardzo krótki. To jest pierwszy list Jana, ostatni rozdział i ostatni werset. Może nawet dwa ostatnie wersety przeczytam, chociaż kluczowy będzie ostatni werset. A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum abyśmy poznali prawdziwego Boga i jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w Jego Synu Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. I Jan kończy takim wersetem. Dzieci, wystrzegajcie się bożków. Szukałem innej odpowiedzi w tej księdze, w tym liście Jana i dostałem tą odpowiedź na to, czego szukałem i wiele razy się modliłem o to, żeby zrozumieć pewne rzeczy. Natomiast doczytując do końca ten list i ten ostatni werset, Pan pokazał kolejną rzecz, która gdzieś w moim życiu musi, musi być przemyślana, dobrze tak dogłębnie zrozumiana. I właśnie to jest ten werset ostatni. Dzieci wystrzegajcie się bożków. Wydaje się, że werset taki trochę przylepiony do tego listu. Niektórzy słyszałem, mówią, że ten list w ogóle jest o takich rzeczach, natomiast jak się go czyta, to tak może nie wprost. Natomiast werset tak jakby Nagle się pojawia w tym, co Paweł w tym, co Jan pisze, i pisze to w taki sposób bardzo krótki, bez wyjaśnień właściwie, bez jakiegoś wielkiego opisu, ale wydaje mi się, że pisze w taki sposób bardzo ostry i bardzo konkretny. I chciałbym, żebyśmy tak na to spojrzeli, na to wystrzeganie się bożków. Najpierw warto byłoby się zastanowić, dlaczego do wierzących pisze takie rzeczy, dlaczego dotyka takiej sprawy. Przecież mamy Boga, jednego Boga. Nie wiem, czy zadawaliście sobie takie pytania kiedyś. Czemu apostołowie od czasu do czasu mówią, nie bądźcie bałwochwalcami, nie czcicie innych bożków, nie róbcie tego, co oni robią, nie powielajcie pewnych schematów. Paweł bardzo często nawoływał w swoich listach w liście do Koryntian, w liście do Galacjan. Nie wiem, czy taki słynny werset pamiętacie z listu do Galacjan o głupi Galaci. Tak? Dlaczego daliście się omamić? Czym oni się dali omamić? Inną nauką, inną Ewangelią. To też jest rodzaj bałwuchwalstwa. Jeszcze sobie do tego wrócimy, do tego podziału bałwuchwalstwa na kilka rzeczy. Natomiast Jan, znowu wracam do tego bardzo mocno i bardzo konkretnie, woła do dzieci, które miał gdzieś tam w Chrystusie. Dzieci, wystrzegajcie się bożków. W dzisiejszym świecie powiedzielibyśmy, uciekajcie nawet może od tego. Oddalajcie się, jak tylko możecie najdalej. Niech was nie będzie gdzieś tutaj blisko przy tym. Zanim zaczniemy oglądać to, jak apostołowie podzielili kwestię oddawania czci Bożkom innym, ja bym chciał przywołać taki, taką jedną historię z piątej Księgi, Mojżesz przepraszam, z czwartej Księgi Mojżeszowej. Moment, tylko sobie odnajdę. A nie, przepraszam, z piątej, ale 4. Dobrze, już mam. Chciałbym przywołać taki obraz z czwartej księgi Mojżeszowej jednak ma być czwarta 25 rozdział i od samego początku ale będziemy go tak w dwóch w dwóch kawałkach rozważać oglądać. Często jest tak, że apostołowie też to powtarzali, że patrzymy na Izrael jako na pewne odwzorowanie tego, co później się miało wydarzyć z Kościołem, jako na pewne przykłady, które, na pewien przykład, który, który nam Bóg jakby zostawił. Dzisiaj możemy o nim czytać sobie spokojnie, tak, ale były to pewne prawdziwe historie, które się działy i które, i które ten naród wykonywał i które, nie były, które są dzisiaj dla nas pewnym wzorcem tego, jak to z Bogiem się funkcjonuje, jak to się z Bogiem żyje. I chciałbym, żebyśmy sobie teraz na tą historię spojrzeli w odniesieniu właśnie do tych słów, które Jan napisał. Ja to przeczytam, czyli czwarta księga Mojżeszowa, 25 od pierwszego. Gdy przebywali w Shittim, zaczął lud uprawiać nierząd z moabitkami. One to nakłoniły lud do brania udziału w ofiarach składanych ich boszkom. Lud spożywał dary ofiarne, oddawał pokłon ich bogom. Izrael przylgnął do Baal Peora i gniew Jahwe zapłonął przeciw niemu. I rzekł Jachwę do Mojżesza, zbierz wszystkich winnych przywódców ludu i powieś ich dla Jahwe wprost słońca, a wtedy odwróci się zapalczywość gniewu Jahwe od Izraela. Rozkazał więc Mojżesz sędziom Izraela, zabijcie każdego z waszych ludzi, którzy przyłączyli się do Balpeora. I oto przybył jeden z Izraelitów i przyprowadził Midjanitkę do swoich braci przed oczami Mojżesza i całego zgromadzenia synów Izraela, którzy lamentowali u wejścia do namiotu spotkania. Ujrzawszy to kapłan Pinehas, Syn Eleazara, syn Arona. Chwycił w rękę włócznie, opuścił zgromadzenie. Poszedł za Izraelitą do komory namiotu i przebił ich obydwoje, mężczyznę i Izraelitkę i kobietę przez łono. I ustała plaga wśród synów Izraela. Zginęło ich wtedy 24 tysiące. Mówi znowu Jachwedom... A, już nie, przepraszam, do 9. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na tą historię dość krótką akurat, chociaż nie jedyną w historii Izraela. Przez dwa... Przez dwa jakby fragmenty tego, co tutaj jest napisane. Najpierw przez y, trzy pierwsze wersety od 1 do 3. Ja je przeczytam. Gdy przebywali w Shittim, zaczął lud uprawiać, nie z moabitkami. One to nakłaniały lud do brania udziału w ofiarach składanych ich boszkom Lud spożywał dary ofiarne i oddawał pokłon ich bogom. Izrael przygnął do Bal Peora i gniew Jachwę zapłonął przeciw niemu. Chciałbym, żebyście zobaczyli ten ostatni werset trzeci. Te słowa, które są tam w różnych przekładach, różnie są przetłumaczone. Mi chyba najbardziej z tego tłumaczenia to słowo pasuje przylgnął do Balpeora. Dlaczego lud przylgnął do, ba, do, ba, do tego Bożka? Tak? Przecież wiedzieli, że to jest Bożek. Już byli, już byli po latach chodzenia z Panem. Tak? Już, już przeszli pewne rzeczy na pustyni. Już widzieli otwarte morze. Dostali mannę. Działy się inne rzeczy wśród nich. Mojżesz działał, różne cuda i znaki. Mieli przygodę z cielcem, Tak, wszystko gdzieś wyparowało, wszystko gdzieś uciekło, nie było tego w głowie. Okazało się, że osiedli koło ludu Moabu i tak jak tutaj widać mężowie pewnie izraelscy zaczęli chodzić do miasta po prostu. No zwyczajnie tak wiecie, no tak pewnie jakieś załatwiali sprawy. Nie wiem, może mieli jakieś interesy, jakiś biznes do zrobienia, może chcieli coś sprzedać, coś kupić, czegoś się dowiedzieć. Różne, o różne rzeczy mogło im chodzić, tak, kiedy tam chodzili. Natomiast w pewnym momencie musieli też zwrócić uwagę na córki Młabu, tak, na, na te kobiety, które tam były i zaczęli z nimi się spotykać. Jak tu widać, niektórzy pewnie brali je za żony również, tak. I co się wydarzyło? Właściwie lud Izrael cóż złego w wzięciu sobie za żonę kobietę. Tak? Cóż w tym złego. A jednak, jak się okazuje, nie brakowało tutaj różnych rzeczy nie, niezbyt dobrych. tak. Gdzie te rzeczy były? One były w tym, że córki Moabu zaczęły skłaniać synów izraelskich do tego, żeby zaczęli oddawać cześć obcym Bogom. I oni zaczęli to robić. To po prostu nadzwyczajne. Tak? Jak można było po tylu różnych przejściach, po takich sytuacjach z Bogiem, które się wydarzyły, Nagle znowu wejść w to samo. Ten sam problem, tak. Zaczęli oddawać, zaczęli oddawać im cześć, zaczęli składać ofiary, słuchajcie, gdzie Bóg uczył zupełnie czegoś innego, tak? Zaraz do tego też wrócimy, oddawali im pokłon, chociaż już wiedzieli, że nie można takich rzeczy robić. I tak jak tutaj pisze, ich serca, już tak sparafrazuję, ich serca przylgnęły do tego bożka. Jak bardzo łatwo, słuchajcie, do jakiegoś wizerunku do czegoś, tak jak bardzo łatwo oddać serca takim rzeczom. Co się później stało, to, ten, to ta druga część tego, tego, tej, tego, tych wersetów, ja już nie będę może czytał, bo już czytaliśmy, zapłonął gniew Pana na Izraela z tego powodu. Przestało się Bogu to podobać. Tak? Do tego stopnia, że Bóg kazał zabić wszystkich. Zabić wszystkich, którzy przyłączyli się do Bala. Tak, tak jak pisze tutaj, zginęło ich tego dnia 24 tysiące wyobraźcie sobie dzisiaj nie wiem załóżcie, załóżmy że jesteście dużym zborem dużą społecznością. tak, Nie wiem tam, jakie, nie wiem, jakie słyszeliście duże społeczności na świecie bo w Polsce może nie, nie, nie cytuję, ale jakąś cyfrę rzucicie taką większą. No 100 tysięcy ja nie słyszałem chyba ale być może są takie społeczności gdzieś w różnych krajach. I załóżmy że z tej społeczności nagle ginie 24 tysiące. 24 tysiące to jak ja się orientuję to jest całkiem spora miejscowość dzisiaj. No pół tak. Wyobraźcie sobie, jakby pół półwejherowa nagle zginęło. To nie da się przejść obojętnie obok takiej sytuacji. No, tu był mój sąsiad, tak? Wczoraj go widziałem, a dzisiaj on zabity. Dlaczego? Bo oddał, oddał pokłon Balowi. To była jego wina, tak? On zginął. Już go więcej nie zobaczy, już, już nie będziemy mieli okazji spotykać się wspólnie, jeść wspólnie, tak? To była ich wina. Zobaczcie, co też się stało. <śmiech> w jaki sposób zareagował mąż gorliwy, kapłan Pinehas, tak? Dzielny mąż w Izraelu, który poszedł i brata jakiegoś swojego Izraelite, gdy zobaczył, że poszedł z żoną Midia, Moabitką tak, do namiotu, to poszedł i przebił ich włócznią. Dlaczego? Dlatego, że Bóg tak kazał. Jest wiele historii w Starym Testamencie, które o tym mówią, które gdzieś dotykają takiej sprawy właśnie bałwochwalstwa, czczenia innych bożków. Jak pamiętamy, Bóg w księgach mojżeszowych w drugiej księdze mojżeszowej, czy w piątej księdze mojżeszowej mówił o tym, że nie należy czcić bożków, nie należy oddawać niczemu boskiej czci. tak? Ja może przywołam na chwilkę dosłownie z, piątego, z piątej księgi mojżeszowej te słowa, bo one są trochę bardziej rozszerzone. To jest piąta księga mojżeszowa, rozdział czwarty, od 16 wersetu, a przepraszam, właściwie to od 15. Strzeżcie siebie, boście nie widzieli żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Jachwe pośród ognia w chorebie, na chorebie. Byście nie postąpili niegodziwie, nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzn lub kobiety, podobiznę jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi, podobiznę jakiegokolwiek ptaka latającego po niebie, podobiznę jakiegokolwiek zwierzątka naziemnego, podobiznę ryby, która jest w wodach pod ziemią. Gdy podniesiesz oczy ku niebu i użyś słońce, księżyc, gwiazdy i wszystkie zastępy niebios, obyś nie pozwolił się zwieść, nie oddawał im pokłonu i nie służył, bo Bóg Twój Jachwe przydzielił je wszystkie narodom pod niebem. Bóg, był, Bóg jest zazdrosnym Bogiem. Był, jest i będzie. I chce, żeby cześć, która jest jemu należna, była oddawana tylko jemu, nie jakimś rzeczom innym. Tak? Zobaczcie, w jaki sposób zareagował w stosunku do Izraela. W tej jednej historii z Pinchasem, tak, z tymi moabitkami. Bardzo ostro. i Przypomnę, że to nie była jedyna taka sytuacja. Tych sytuacji było wiele. Jak później, wiele, wiele lat później, prorocy wołali do Izraela, to też wołali właśnie w takim duchu. Przestańcie pewne rzeczy robić. Przestańcie chodzić do gajów. Przestańcie oszukiwać swojego Boga. Przestańcie okłamywać go. Przestańcie składać ofiary takim bożkom, bo przyjdzie, przyjdzie inny król i was wszystkich wypędzi stąd. I tak też się stało, jak pamiętamy. Ja bym chciał, żeby ten obraz Izraela, ponieważ to tyle ze Starego Testamentu na razie chyba dzisiaj, żeby ten obraz tej sytuacji został nam w pamięci, bo za chwilę przejdziemy sobie do kościoła. Chciałbym, żeby ten obraz na chwilę gdzieś tam zacumować w naszych głowach, w naszej pamięci, żebyśmy pamiętali, w jaki sposób Bóg reaguje i co Bóg na ten temat mówi i jak, jak się wyda... I co się stało wtedy, kiedy oni takie rzeczy zaczęli robić. Wracam do tego, co pisze Jan. Dzieci, wystrzegajcie się bożków w swoim liście, tak? Prosił tych, którzy byli mu najbliżsi, kościół, do którego pisał, o to, żeby unikali takich sytuacji. Jak myślimy o Bożkach, tak, to kojarzy nam się jakiś tam pienik, tak, wyciosany z jakimś wyobrażeniem jakiegoś bóstwa, jakiś kamień, nie wiem, jakieś obrazki. Tak, bardzo często nam chodzą po głowie jesteśmy w takim, a nie innym kraju, gdzie, gdzie obrazy są jednak czczone w dosyć dużej mierze. I, i gdzieś bardzo często mamy z tym kontakt. Tak? Zdaje się w Wejherowie macie też Kalwarię wejherowską. Tak? No, jest tego sporo w Polsce, nie brakuje. Zresztą są kraje, gdzie również takich rzeczy jest dużo. Są kraje pogańskie, tak? gdzie to nagminnie oddawane jest cześć różnym wyobrażeniom. Tak? Jak, jak na pewno oglądaliście nieraz jakieś programy nie wiem, naukowe czy przyrodnicze, czy jakieś takie podróżnicze, gdzie pokazywano Świątynie na przykład buddyjskie albo jakieś inne świątynie gdzieś tam w Japonii taoistyczne. Tak? No, różne wyobrażenia, różnym wyobrażeniom ludzie oddają cześć. Kłaniają się przed tym, oddają pokłony, dają ofiary, inne rzeczy. Myślę, że tego jesteśmy bardzo świadomi. Myślę, że tak po prostu nie stanęlibyśmy przed jakimś obrazem i mu pokłonu. Przed jakimś wyciosanym z kawałka drewna bożkiem też byśmy chyba nie klęknęli i nie oddali mu pokłonu. Tak myślę, taką mam nadzieję, że tak, tak nas ugruntował Pan, że tu jesteśmy już spokojni. Ale myślę, że patrzenie tylko w jednym kierunku, w kierunku takich wyciosanych właśnie figurek, w pewny sposób tylko zniekształca pełny obraz. Dlatego, że apostołowie jak uczyli, jak pokazywali, pokazywali też inne obrazy, pokazywali inne posążki, pokazywali inne miejsca kultu które być może wzrokowo są niewidoczne, ale tu w sercu jak najbardziej jak najbardziej potrafią znaleźć swoje miejsce. I myślę, że Jan nawet jeśli mówił o bożkach takich wyciosanych czy kamiennych, których wtedy było pełno, było dużo więcej niż dzisiaj. Tak? Cała Europa była zalana tego typu rzeczami, tamten świat, w którym oni żyli był pełen tego typu bożków. Natomiast myślę, że miał też na myśli coś więcej. Yy, mogę się tu domyślać, może nie, Myślę, że Paweł bardzo dużo odkrył i dzisiaj dotkniemy kilku tematów, które Paweł też, które Paweł wskazywał, ale apostołowie pokazali kilka różnych możliwości, jeśli chodzi o składanie, o składanie czci innym bożkom, innym bogom niż Bogu Najwyższemu. W Biblii nazywa się to bałwochwalstwem bardzo często, takie, takie właśnie oddawanie czci, oddawanie pokłonów, tak? Innym, innym Bogom. Słowo greckie, a ja teraz nie pamiętam, jak się to greckie słowo nazywa, ale składa się z dwóch części. Składa się z obrazu albo posągu i kultu, który jest oddawany temu czemuś. Myślę, że bałwochwalstwo oznacza też, zresztą tak jest, zdaje się, tłumaczone w, w słownikach, jako oddawanie, przywiązywanie nadmiernej uwagi do wszelkich rzeczy kosztem Boga. I tak bym chciał, żebyśmy trochę spojrzeli na tą sprawę. Jako Kościół, jako ludzie wierni Bogu, jako świątynie Boże, tak? Bo tak o nas jest napisane. Jesteście świątyniami Boga. Już Bóg nie mieszka w świątyni wybudowanej rękami tylko w nas, w Kościele, w swoim wywołanym ludzie spośród tego całego świata. Nie wiem, czy kiedyś zastanawialiście się nad tym, co może stać się Bożkiem. Pewnie się zastanawialiście, bo bardzo często się o tym myśli, tak? Ale macie jakieś przykłady boszków dzisiejszych? Tak, żebyś? Się... Pieniądze, tak? tak zwana mamona z Nowego Testamentu. Coś jeszcze wam przychodzi do głowy? Słucham? Internet, tak? jakaś rzecz taka, która może człowieka zwieść. Brzuch. <grytanie> Zgadza się też, obżarstwo jak najbardziej. Ja sobie podzieliłem i takimi czterema opcjami chciałem się z wami też podzielić dzisiaj. Tak jak już patrząc na ten, na ten werset, myśląc głębiej o tym, co Jan pisał, Spojrzałem na cztery takie punkty, które, które mogą stać się bożkiem. A co więcej, są bardzo wyraźnie podkreślane w Nowym Testamencie i albo już były w czasach apostołów, bądź też są w naszych czasach i też będą, bo to są, zapowiedzi, są pewne zapowiedzi, które pokażą, że ludzie oddadzą pokłon mimo tego, że mówi się o tym, że się nie oddaje pokłonów takim, takim rzeczom jak, jak posążki czy, czy, jakieś, czy jacyś ludzie. Ja bym chciał spojrzeć z czterech płaszczyzn. Z płaszczyzn innych bożków, czyli wracam do tematu wyrzeźbionych jakichś posągów, jakichś nie wiem, kawałków drewna, kamieni, czegokolwiek. Przez płaszczyznę innej Ewangelii, przez płaszczyznę pieniądza, czyli tej mamony, która może usilić tak, bardzo mocno, i przez płaszczyznę innego człowieka. Myślę, że bardzo wyraźne i bardzo mocne i, i nawet już w naszych czasach bardzo mocno dostrzegane i takie, gdzie możemy się właściwie na każdym kroku zetknąć z czymś takim. Inny, inni bogowie, inne bożki. Chciałbym, żebyśmy zerknęli teraz do listu do Galacjan i do listu do Koryntian, a także do Apokalipsy. Może zacznę od Apokalipsy, zrobimy w taki sposób. Drugi rozdział, list do zborów w Pergamonie. Mamy tutaj słowa Pana Jezusa, czyli myślę, że bardzo autorytetywne dla nas wszystkich tutaj i dla tamtych czytelników i słuchaczy i samego Jana, jak i dla nas dzisiaj. Przeczytam to. To będzie drugi rozdział od wersu 14. Ale mam nieco przeciwko Tobie że masz tam takich, którzy trzymają się nauki Balaama, który uczył Balaaka, jak doprowadzić do upadku synów Izraela, żeby jedli ofiary składane bożką i uprawiali nierząd. Podobnie masz i, takich, i tych, którzy trzymają się nauki Nikolaitów, czego nienawidzę. I musielibyśmy sobie spojrzeć teraz na, na, na te dwie sprawy, bo właściwie dwa wersety i dwie sytuacje. I w jednej sytuacji mamy y, taką dosyć dziwną, tak? bo mamy społeczność w Pergamonie, i teraz słuchajcie dobrze. I ludzi, którzy poszli składać ofiary jakimś bożkom, trzymają się dziwnej nauki, nauki Balaama. Tak? Balaam to taki, taki człowiek, był w Starym, Test w Starym Testamencie, który wpadł na pomysł, że najprościej pokonać będzie Izrael w jeden sposób, żeby ich przekonać do tego, żeby oddawali chwałę innemu Bogu, innym bożkom, żeby zwieść ich po prostu. Bo wtedy Bóg przestanie im błogosławić. I sprawa załatwiona. I nie trzeba pokonywać Izraela, bo wystarczy, że Bóg ich odepchnie od siebie. Tak. Taki miał fajny pomysł. Myślę, że dzisiaj z nauką Bola mamy bardzo często do czynienia, tylko ona się tak wprost nie nazywa. Trzeba umieć ją dostrzegać, trzeba umieć zobaczyć to. Trzeba umieć stanąć i powiedzieć zaraz, zaraz, coś, coś tu nie gra. Ja nie będę tutaj uczestniczył w takich rzeczach. Mamy też kwestie nauki Nikolaitów. Nikolaitów, którzy właściwie przez wieki Kościoła będą się później pojawiać, może pod inną nazwą, w inny sposób, w innych systemach religijnych, ale będą się pojawiać i będą cały czas atakować Kościół. Cały czas, bez przerwy. I do naszych czasów. I my dzisiaj też mamy z tym do czynienia. Chociaż nie nazywamy tego nikolaityzmem, ale to tym jest właśnie. Nie wiem, czy pamiętacie, co to jest nauka nikolaitów? Taka, taka pewna sekta gnostycka, to gdzieś tam w pierwszych, bardzo wcześnie e, o dziwo, bo właściwie w drugiej połowie pierwszego wieku się pojawiła. Czyli właściwie zaraz po wydarzeniach, które, które są opisane w Nowym Testamencie, chwilę później. Tak? Ona głosiła bardzo popularną naukę w tamtych czasach. E, nic nienormalnego. Coś, co Grecy również bardzo ostro ogłosili, bardzo, bardzo mocno mieli swoje szkoły do tego. Również Rzymianie nie byli przeciwni takim rzeczom. Oni głosili, że można sobie żyć właściwie jak się chce bo nic się nie dzieje takiego szczególnego, nic można nie wiem, robić różne rzeczy, to nie ma żadnego znaczenia. Tak? Trzeba używać tego życia. Była taka też nauka właśnie w starożytnej Grecji, która mówiła o tym, że korzystajmy z życia, bo i tak się skończy. I oni mniej więcej w tym kierunku poszli. Co więcej, oni nauczali chrześcijan, że można żyć w takiej wolności. Że słuchaj, dobra, zostałeś tym chrześcijaninem, jesteś ochrzczony, to teraz sobie żyj jak chcesz. Jest to wszystko w porządku, bo ty jesteś zbawiony. Mamy tutaj z takimi dwiema, dwiema sytuacjami do czynienia. Czyli mamy bożki, mamy, mamy naukę Nikolaitów. I jak to się ma do tego zboru w Pergamonie? Też chciałbym tak delikatnie historię samej, samej społeczności w Pergamonie przybliżyć. Pergamon, miejsce rzeczywiście pełne kultu różnych bogów. To było miasto w starożytności, które przyjmowało praktycznie wszystko, co się dało. Co więcej, tam były jedne z największych posągów też. Tam był na Areopagu taki potężny, bożek Zeusa postawiony, a w późniejszych latach, kiedy Cezar już wprowadził kult jakby osoby, kiedy w Rzymie powstało coś takiego jak oddawanie chwały Cezarom, co też przecież od razu nie nastąpiło, tylko po pewnym czasie, tam również bardzo szybko powstał posążek przedstawiający Cezara i pewnie kolejnych cesarzy jak najbardziej też, późniejszych, w późniejszych latach. Nie wiemy, czy na pewno Ludzie składali z kościoła tego ofiary, czy powiedzmy pokłony temu, temu przedstawieniu bożka, jakim był Cezar. Ale można się domyślać, ponieważ w tamtych czasach tak było trochę, że jeżeli ktoś nie stanął przed bożkiem Cezara i nie oddał mu pokłonu, był uznawany za wroga publicznego. Po prostu. My dzisiaj nie mamy takiej sytuacji, żeby oddawać pokłony prezydentowi Polski na szczęście albo na razie. Ale być może przyjdą takie czasy, że będzie jakiś prezydent, któremu trzeba będzie oddawać chwałę. I pytanie, co ja z tym zrobię? Co ty z tym zrobisz? To się będzie wiązało z jednym. Albo pójdziesz do więzienia, bądź będziesz prześladowany, albo będziesz sobie spokojnie dalej żyć. Będzie wszystko dobrze. Tak? I oni pewnie mieli taki wybór. Słuchajcie, Byli w takim mieście, gdzie kult bożków był bardzo, bardzo mocno kultywowany i bardzo mocno przestrzegany. I ci ludzie często musieli pewnie stawać przed wyborem, złożyć hołd czy nie składać hołdu. Przypomnijcie sobie taką historię jeszcze starszą z czasów dozora, kiedy trzej młodzieńcy razem z Danielem wyjechali do Babilonu i w pewnym momencie ci trzej młodzieńcy musieli stanąć przed dokładnie takim samym wyborem. Co im groziło za to, że nie oddadzą pokłonu posągowi władcy? Tak, piec. I to taki gorący. Naprawdę gorący. Tam, nie wiem czy pamiętacie ten opis, ale tam jest tak, tak, ten piec był tak gorący, że ci, którzy ich wrzucali, zginęli od żaru tego pieca. Czyli oni właściwie wlatując tam do środka, już powinni zginąć. A jak wiecie, nie zginęli. Bóg ich ochronił. Dlaczego? Bo nie oddali, nie oddali chwały, nie oddali czci temu posążgowi. Jeżeli nam się wydaje, że czasy posągów minęły, czasy oddawania czci posągom minęły, to myślę, że trzeba sobie trochę zrewidować poglądy, że trzeba sobie trochę zrewidować własne myślenie. Otwórzcie apokalipsę dalej, ale trochę dalej. To będzie 13 rozdział od 11 wiersza. Będziemy czytać. Jan pisze tak. Potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi, a miała dwa rogi podobne do baranka, ale mówiła jak smok. I całą władzę pierwszej bestii sprawuje na jej oczach,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 I pozwolono jej tchnąć ducha w wizerunek bestii, tak żeby przemówił wizerunek bestii sprawił, że ci, którzy nie oddali pokłonu wizerunkowi bestii, zostali zabici. To jest przyszłość. Ja nie wiem, czy wszyscy tutaj na sali dożyjemy tej przyszłości. Może nikt z nas. Ale może tak być, że wszyscy dożyjemy tego czasu. Że wszyscy będziemy mieli okazję zobaczyć, jak Antychryst zaczyna swoją działalność. Nie wiem, jakie macie poglądy jeśli chodzi o porwanie Kościoła. tak, Ja nie będę w tej chwili w to wchodził, bo to za długi temat pewnie i za dużo, za dużo rozważań. Ja mam swoje i myślę, że początek jego działalności zobaczymy, że będziemy musieli stanąć przed wyborem, czy pójdziemy za tym, czy nie pójdziemy za tym. Zobaczcie, ja, to prawda nie chodzi mi o to, akurat to, co teraz powiedziałem, tylko bardziej o to, że wydaje się, że świat jest wolny od składania czci posążkom czy obrazem. Tak? Ale ten werset pokazuje, że nie. Że przyjdą czasy, kiedy... To, kiedy przyjdzie bestia, która będzie miała rogi podobne do baranka, tak? czyli do Jezusa Chrystusa, będzie w jakiś sposób podobna. Nie wiemy w jaki dokładnie, ale w jakiś będzie podobna. I ludzie i przekaże władzę swoją bestii, która będzie na ziemi. Tak? I ludzie zaczną tworzyć obrazki tego czegoś, tak? tego co będzie. I zaczną się temu kłaniać i składać ofiary. I mówić, że to jest ich Bóg. Czyli ludzie są skłonni do takiej czynności. Też popatrzcie sobie na nasze dzisiejsze czasy. Tak? Mniejszym rzeczom ludzie oddają nieraz pokłony i oddają chwałę. Obrazy, które, się, które są zwane cudownymi. Tak? Nie wiem, czy mieliście okazję w Częstochowie być i w sanktuarium maryjnym. Może niektórzy mieli okazję, ja miałem okazję widzieć to wszystko. Tak? Jeszcze jako nienawrócony człowiek miałem okazję to zobaczyć. Później miałem okazję, jako nawrócony, widzieć pielgrzymki idące do Częstochowy, tak? i składanie hołdu, i klękanie, oddawanie darów. Tak? Tam przy tym obrazie jest pełno tak zwanych wotów, które ludzie oddają jako, jako podziękowanie, jako hołd za uczynienie jakiegoś cudu. Tak? Ludzie są skłonni oddawać, oddawać cześć takim rzeczom. Ludzie są skłonni pójść w takim kierunku, co dziwne bardzo, tak? ale są skłonni. Zobaczmy sobie jeszcze jak Paweł ostrzega przed takimi rzeczami. Idź do Galacjan, czwarty rozdział, wers 8 do 11. Wprawdzie dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury są bogami, ale teraz, gdy poznaliście Boga, a raczej gdy zostaliście przez Boga poznani, jakże możecie ponownie wracać do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie chcecie służyć? Zachowujecie dni, miesiące, pory i lata. I list do Koryntian 1, rozdział 10, werset 19, od 19 wersu. Cóż więc chcę powiedzieć, że Bożek jest czymś albo ofiara składana Bożką jest czymś? Raczej chcę powiedzieć, że to, co poganie ofiarują demonom, ofiarują demonom, ofiarują, a nie Bogu. A nie chciałbym, żebyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha Pana i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu Pana i stołu demonów. Czy będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Zobaczcie, pierwszy kościół w tamtej wersji miewał z tym problemy. Zdarzało im się pójść nie w tym kierunku, co trzeba. Tak samo jak w liście do Pergamonu czytamy, że są ludzie, którzy poszli i normalnie oddawali cześć jakimś bożkom. Tak? Składali jakieś ofiary. To bardzo dziwne w naturze ludzkiej, ale tak jest właśnie. Izrael, jakby historia Izraela to pokazuje, że naród, który przeżył tyle wspaniałych rzeczy, zobaczył tyle cudów, tyle mocy Bożej, Widział jak Bóg niszczy narody całe przed nimi. Widział jak Bóg otwiera morze. Widział jak właściwie bez własnej siły, bez własnej mocy pokonywali wrogów. Tak? Mieli takie bitwy, gdzie właściwie niczym sobie nie zasłużyli na zwycięstwo, bo kompletnie nawet na dobrą sprawę miecza nie wyjęli. Więc gdzie ich, gdzie ich chwała, gdzie ich zwycięstwo, Boże zwycięstwo. Tak? Widzieli to wszystko i byli skłonni pójść na wzgórek zielony, tak gaje, wówczas były popularne, takie miejsca i oddawali cześć czemuś, jakimś drzewom, jakimś patykom, nie wiem. Chciałbym, żebyśmy patrząc na kwestię bałwochwalstwa i tego ostrzeżenia Jana, wystrzegajcie się bożków, pamiętali, że niczemu nie możemy oddawać czci, niczemu. Nawet jeśli będzie to, nie wiem, mój dom, mój samochód, mój komputer, nie wiem, coś, co jest mi bardzo drogie, tak? Z czasem może stać się to też przedmiotem kultu. Takiego małego, naszego, takiego bliskiego nam, takiego przyjemnego. bo takie, Ja sobie tam schowam w kieszeni, to jest tylko moje, nikt tego nie widzi. Nie, Bóg to widzi. Bóg to widzi, Bóg wie. Czemu oddajemy cześć chwały? Przed czym się kłaniamy? I tak jak Jan mówi, dzieci wystrzegajcie się bożków. Uciekajcie od tego. Nie dajcie się zwieść. To się parafrazuje trochę. Chciałbym, żebyśmy też na kwestię oddawania czci innym Bogom spojrzeli przez pryzmat innej Ewangelii. Jak parę razy już u was byłem, Paweł często wspomina o tych sprawach. Dzisiaj też już powiedział. tak. To jest rzecz bardzo popularna dzisiaj. Nie będę może czytał konkretnego fragmentu, ale przypomnę cały list do Galacjan. Jak pamiętacie, Paweł tam rozprawia się z dziwną nauką, która weszła do kościoła o obrzezaniach. Tak sobie wymyślili. Tak? Jak to Paweł mówi o głupi Galaci. Kto was omamił? Kto was zwiódł? Że zaczęliście czynić uczynki płynące z prawa. Że zaczęliście robić rzeczy, które, których nie powinniście robić. tak? Czy zostaliście zbawieni poprzez obrzezanie? Albo czy przez wykonywanie jakiejś rzeczy? Przez nie wiem, robienie jakiejś czynności religijnych? Nie. Zostaliście zbawieni drogocenną krwią Chrystusa. Z łaski. Niczym sobie nie zasługujemy na to. Niczym To jest w Panu. Tak. Dzisiaj mamy wiele nauk i, tu, i tutaj u was Paweł o tym mówi, ale też w wielu miejscach się o tym mówi, można wiele przeczytać o tym. tak? Jak wiele nauk wchodzi do kościołów, jak bardzo niszczy później zbory, jak bardzo się zwodzi. Ja przez swoje lata chodzenia z Panem i właśnie jedzenia z tych różnych pieców również miałem okazję doświadczyć różnych błędnych nauk, które dzisiaj wiem, że są jakąś pomyłką, jakąś taką jakimś takim dziwnym zwiedzeniem. Jak mieszkałem w Lublinie miałem okazję po raz pierwszy spotkać się z tym, jak wygląda nauka Rika Urena, jak, jak i, jak i potrafi jak potrafi mocno zniszczyć Kościół coś takiego, jeśli tą Kościołem można nazwać w ogóle w tym wyglądzie. Tak? Kiedyś wcześniej, kiedy ta książka po raz pierwszy wyszła, jakby była wydana, no to spojrzałem życie świadome celu. No, pewnie ciekawa, nie czytałem tej książki. Ale nie zwróciła jakiejś mojej wielkiej uwagi, natomiast nie uważam ją za jakąś złą książkę, po prostu tak nie znam treści, więc się nie wypowiadam. Ale chodziliśmy trochę z żoną na grupy do, takiego, do takiej społeczności, która wydawała się fajna na początku. Było wszystko OK, naprawdę. Było fajnie, spotykaliśmy się w domu takiego człowieka, bardzo sympatyczny człowiek, łączyły nas trochę sprawy zawodowe, więc znaliśmy się gdzieś tam na płaszczyźnie trochę prywatnej, trochę takiej zawodowej. Chodziliśmy się, zgromadzaliśmy się w niedzielę, tak? czytaliśmy słowo, rozmawialiśmy, rozważaliśmy. Właściwie wszystko tak jak w kościele. Wszystko było ok. Do momentu aż się okazało, że ludzie, którzy przychodzą, to nie są nawróceni ludzie. To nie są ludzie kościoła. Więcej, ci ludzie nie potrzebują nawrócenia według nich. Dlatego, że ta nauka pokazuje i prowadzi jakby do tego, że człowiek nie musi się chrzcić, Człowiek nie musi przyjmować ofiary Chrystusa. Najważniejsze jest tylko to, żeby człowiek podążył za pewnym celem, który mu Bóg wyznaczył. Nie wiem, załóżmy, że moim celem będzie wychować dzieci i chodzić do pracy. Tak? I przyzwyczaję się do tego celu, jest mi dobrze, bo taki cel Bóg mi dał. Czy o to chodzi w życiu z Bogiem? Czy temu mam swoje życie oddać? To jest cel, którym Kościół powinien codziennie żyć, którym powinien się karmić? No nie. Jezus nas uczył zupełnie czegoś innego. Nie uczył nas takich rzeczy. Słuchajcie, ja zacząłem czytać później tą książkę, bo byłem ciekaw po prostu, co tam jest napisane i dlaczego tak zwodzi. I się okazało, że nawet wersety potrafią być przeinaczone. Nawet wersety cytowane w tej książce są inne niż te, które możecie przeczytać w dowolnej ze swoich Biblii. Chyba, że macie taki przekład, jak tam jest używany, ale nie sądzę, bo to w Ameryce tylko jest ten przekład. U nas nie ma. Na razie. Jeżeli weźmiecie, zaczniecie czytać, oglądać tę książkę, okaże się, że ona prowadzi gdzie indziej. Ona nie prowadzi do prawdziwego Boga, do zbawiciela, do Chrystusa, do krwi, do ofiary, do życia wiecznego. Ona prowadzi gdzieś, ale na pewno nie tam. Paweł, jak pisał do Galacjan, wołał do tych dzieci swoich, tak? Umiłował te dzieci, bo on je, jak sam często mawiał, zrodził, tak? Mówił, do, przybywał do nich, nawracał tych ludzi, głosił im Ewangelię prawdziwą, i nagle się okazuje, Paweł poszedł a ci ludzie wierzą w coś innego. A ci ludzie słuchają już zupełnie innych rzeczy, zupełnie innych nauczycieli, innych nauk. Zobaczcie, jak często dzisiaj z tym mamy do czynienia, że słyszymy, że powstała jakaś nauka i wiele zborów za tym poszło. tak? że Nie wiem, czy pamiętacie, ale były takie czasy, kiedy było coś takiego jak Toronto Blessing. Tak? Wiele zborów w Polsce wchłonęło tą sprawę. Tak? Ja też pamiętam z Kielc, taki zbór, który, który tak funkcjonował. Moja żona była w Niemczech i widziała, z ozbór, gdzie ludzie dokładnie tak się zachowywali, jak na tych filmach. Dokładnie wszystko takie samo było. To jest oddawanie czci innym Bogom. I przed tym Jan też ostrzega. Wystrzegajcie się tego. Oddzielcie się od tego w innym miejscu, pisze inny apostoł. Oddzielajcie się od takich rzeczy. Nie idźcie za tym. Jesteśmy Kościołem Bożym. Jesteśmy ludźmi, którzy mają słowo tak, od Pana. Którzy mogą je czytać, mogą je zgłębiać, mogą je badać. I możemy patrzeć, czy ta Ewangelia, która jest głoszona w tym miejscu, to jest prawdziwa Ewangelia, czy to jest tylko zwiedzenie jakieś. Czy to jest jakieś, nie wiem, nauka postmodernistyczna. Tak? Ja się też ostatnio zetknąłem z takimi rzeczami, pisząc z jednym człowiekiem, gdzie nie będę może opowiadał, co to jest modernizm i tak, ale chodzi o to, że po prostu nauka jest ważniejsza w tym wszystkim, że doświadczenie, ludzkie zwyczaje, pewne poglądy są ważniejsze niż Bóg i niż prawda, która jest w Ewangelii zawarta. Gdzie mówi się, że wszystko nam wolne, że możemy sobie... Wraca ta nauka, słuchajcie, Nikolaitów, tak? w takiej postaci dziwnej, że możemy sobie, nie wiem, stawiać różne rzeczy, może nie bożki, tak? ale na przykład, nie wiem, możemy robić dokładnie to, co robi cały świat. Przychodzą święta, możemy sobie postawić choinkę, jest wszystko OK. Tak? Możemy wieszać na tym bombki i się cieszyć z tej choinki, jest fajnie. Możemy spokojnie iść z kolegami na piwo i się upić, bo to nic złego. Tak, tak mówi ta nauka że alkohol nie jest niczym złym, że, że alkohol jest w porządku. Tak? Za chwilę pewnie będzie mówione, że i narkotyki w pewnej ilości też są ok. Dlaczego nie? Są takie kraje, gdzie można do pewnych granic, tak? wyznaczonych przez państwo. Być może I ta nauka za chwilę przyniesie, powie, że do pewnych granic jest w porządku. Wszystko jest ok, Nic się nie dzieje z tobą. To jest właśnie zwodnicza nauka. Nie idźcie za takimi, nie idźmy, czy nie idźcie. Za, za takimi naukami. Wystrzegajcie się takich rzeczy. Uciekajcie od tego. Pewnie wielu z was też miało do czynienia z różnymi, rzeczami, z różnymi zborami. Jak to rozmawiałem nieraz z niektórymi z was, to, to, to jakby mamy te doświadczenia. Byliście, ja byłem. Wiemy, o czym mówimy też. Nie? Inna Ewangelia jest bardzo zwodnicza i też niesie za sobą piętno bałwochwalstwa. Oddawania czci innemu Bogu, niż Bóg prawdziwy. Taka nauka Balaama właściwie, można powiedzieć, który zwodził synów Izraela jak jak odejść od Pana? Jak oddawać cześć czemuś innemu niż tylko Bogu prawdziwemu? Jest też pieniądz, o którym mówiliśmy, tak? jako taki trzeci element tego bałbuchwarstwa, o którym chciałbym dzisiaj mówić, o którym też apostołowie ostrzegali, o którym mówili, że jak łatwo, jak łatwo dać się zwieść przez pieniądze. To jest taki wiecie, wielki, wielki Bożek dzisiejszych czasów. Tak. Ludzie się bardzo mocno oddają temu. Ja akurat pracuję w takiej firmie, w jakiej pracuję, która się zajmuje sprzedażą i widzę po prostu jak ludzie są skłonni i są w stanie oddać całe swoje życie, wszystko, wszystko po prostu, dlatego żeby pracować, żeby zarabiać, żeby mieć więcej, więcej i jeszcze więcej. I nie wiadomo gdzie jest koniec tego więcej, nie widać końca wcale tego więcej. Ono cały czas jest dalej. Akurat zawodowo mam, mam okazję często się z tym spotykać i po prostu widzę, widzę właśnie jak ludzie w świecie pochłaniają się w takie rzeczy, jak bardzo łatwo się oddać takim rzeczom. Ale i Kościół nie jest wolny od tego, od tego problemu. Bo pieniądz działa wszędzie. tak? On, on jest takim, można powiedzieć, bożkiem wręcz. Tak? Można by go przyrównać spokojnie do tych bożków takich wyciosanych z drewna czy obrobionych z kamienia. Ma trochę inną formę. Tak? Może nie kłaniamy się przed nim. Nie oddajemy mu czci, ale oddajemy mu czasem masę czasu. Tak? Wszystko wręcz, żeby tylko mieć, zarobić, dostać. Tak? Przeczytam trzy takie wersety odnośnie właśnie tego elementu. Najpierw Ewangelia Łukasza i, historii, i króciutko historię bogatego młodzieńca, ale sam koniec właściwie tej historii. To jest 18 rozdział i 24 werset. Może od 22 przeczytam, żeby tak trochę szerszy kontekst mieć tej historii. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział, powiedział do niego, jednego ci jeszcze brakuje. Sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. A on usłyszawszy to ogromnie się zasmucił, bo był bardzo bogaty. Kiedy Jezus zobaczył go bardzo zasmuconego, powiedział, jakże trudno tym, którzy mają pieniądze, wejść do Królestwa Bożego. To jest jedna historia, zaraz przejdziemy do dwóch kolejnych, ale na chwilkę się skupmy nad tym, tak? Jezus mu złożył bardzo prostą propozycję. Wręcz ten młodzieniec przyszedł i sam go tam właściwie zaczął pytać o pewne rzeczy. Jezus mu złożył bardzo prostą propozycję: no to idź, sprzedaj wszystko i chodź ze mną. Tak jak o, te chłopaki tutaj obok mnie uczynili. On nie był w stanie, jaką siłę ma bogactwo, jaką siłę może mieć w życiu człowieka, tak? Jak bardzo może trzymać człowieka z dala od Boga. Nie pozwolić mu zrobić jednego kroku nawet tak, za Chrystusem. To, to nie była sytuacja, wiecie, taka dzisiejsza, że powiedzmy Jezus jest, wierzymy, mamy tą nadzieję, że był, jest, że jest w nas, tak? Doświadczamy Go, ale nie możemy Go dotknąć tak fizycznie. Wziąć za rękę, witaj Jezu, fajnie Cię poznać, tak? On miał tą okazję, ten młodzieniec. Zobaczył Go, słyszał, jego, słyszał o Jego cuda, widział Jego działanie, tak? Wiedział, że to jest mąż Boży, że to nie jest jakaś nietuzinkowa postać, a jednak nie był w stanie. I jeszcze dwa miejsca z listów, z listów Pawła, z listu do Kolosan i z listu do Efezjan. <śmiech> Może najpierw list do Efezjan, piąty rozdział od trzeciego wersu. <śmiech> a nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wśród was wspominane, jak przystoi świętym, a także sprośność, niedorzeczne gadanie, nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie. Bo wiecie o tym, że żaden rozpustnik, ani nieczysty, ani chciwiec, ani zna, to znaczy bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. I w liście do Kolosan, drugi rozdział, piąty wers. <śmiech> o, przepraszam, trzeci, nie dobrze, piąty rozdział. No, zaraz coś mi się tutaj pomyli. Nie, drugi rozdział, piąty wers. Nie, nie, nie. O, przepraszam, trzeci, piąty, o tak, bo sobie źle zapisałem. Umartwiacie więc wasze członki, które są na ziemi, nierząd, nieczystość, namiętność, złe rządze i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Zobaczcie, apostoł Paweł w dwóch listach do dwóch, do dwóch zborów bardzo wyraźnie napisał, że chciwość jest bałwochwalstwem. Wiadomo, że chciwość może w różnych jakby się objawiać miejscach czy w różnych sytuacjach, tak? Może to być jakaś rzecz, inne sprawy, tak? Ale bardzo często chciwość, szczególnie w naszych czasach dzisiaj, jest, jest widoczna przez pieniądze bardzo mocna. Parę lat temu rozpoczął się kryzys, który właściwie do dzisiaj trwa. tak? Jak, jak tam jesteście bliżej lub dalej od, od kwestii gospodarczych. A z czego on się wywołał? Z czego powstał? Nie wiem, czy kojarzycie te, te sytuacje? Narosło coś takiego jak bańka spekulacyjna na giełdzie. Bańka spekulacyjna bierze się z tego, że ludzie dają coraz więcej za jakąś rzecz, która nie jest tyle warta. To tak w najprostszych słowach. Czyli załóżmy, nie wiem, Wystawiłbym Biblię na giełdzie, tą akurat, tak? I w pewnym momencie ona miałaby wartość, nie wiem, miliarda złotych, więcej nawet. Czy ona jest tyle warta? Czy druk jest tyle warty? Pewnie nie. Jeśli chodzi o przekaz, jest warta dużo więcej. Natomiast jako sama książka nie jest tyle warta, jako, sama, jako sam wydruk, tak? Czy jakbyśmy wzięli, o tu mam ołówek taki, tak? On jest warty około 12 złotych mniej więcej, gdybyśmy go sprzedali za miliard. Miałoby to jakiś sens? No w waszych oczach pewnie nie, ale w oczach świata ma. I to nie pierwszy raz, bo to nie była pierwsza bańka spekulacyjna w gospodarce światowej. Tak, Dawno, dawno temu, kiedy giełda zaczynała powstawać, powstała pierwsza bańka spekulacyjna. To była bańka spekulacyjna związana z tulipanami. Słuchajcie, zwykłe tulipany. Nic szczególnego, tak, no nie ma tutaj tulipana. Ale teraz na wiosnę jest dużo tulipanów. Tak? Zwykły kwiatek. Wiecie ile warta była jedna cebulka tulipana w czasie najwyższego najwyższej ceny, kiedy ludzie płacili za tą cebulkę, za zwykłą cebulkę kwiatka. Nic szczególnego, tak? Pewnie gdybyśmy się razem złożyli, to nie stać byłoby nas na zakup tej cebulki. Wszystko, żebyśmy oddali, to byśmy jej nie kupili. Ona była warta, ja już teraz dokładnie nie pamiętam kwoty, ale to były, to były, za to można było kupić całe, całe państwa. W ówczesnym świecie, tak? Gdzie wartość pieniądza się zmieniła w międzyczasie, także gdybyśmy to próbowali przełożyć na nasze dzisiejsze czasy, to to nie wiem, czy wystarczyłoby nam złota, które jest w Forcie Knox w Stanach Zjednoczonych schowane, tak jest go bardzo dużo, na pudełko cebulek tulipanów, słuchajcie. Coś, co dziś jest, jutro tego nie ma. Coś, co wzrasta, bo jest słońce, tak rośnie ładnie, a za chwilę zniknie, bo, bo, bo zniknie, tak? Jest niczym takim szczególnym. Zwykły tulipan. I tak samo teraz. Ludzie zaczęli płacić duże pieniądze za nieruchomości, które nie były tego warte w ogóle i nie były tyle warte. Ale ta rządza ta potrzeba posiadania więcej i więcej i jeszcze więcej właśnie tak się uzewnętrzniła. Nagle ludzie zaczęli płacić słuchajcie za powiedzmy ten głupi ołówek. Tak? Takie pieniądze że wam się nawet nie wiem może nie śnią może śnią mi się może nie śnią. Eee, tak wielkie pieniądze ogromne tak oddawaliby całe pałace samochody tak statki żeby tylko dostać ten jeden ołówek nie wiadomo dlaczego tak tak to działa tak działa chciwość. I ona się wdziera w serca podstępnie, bardzo podstępnie. Zobaczcie, jak Paweł tu mocno w liście do Kolosan podkreśla tę sprawę. Mówi o różnych grzechach, które, o różnych problemach, które mamy umartwiać w naszym ciele. Ale o jednym pisze bardzo wyraźnie. I umartwiajcie chciwość, która jest bałwochwalstwem. Czyli ona prowadzi do oddawania czci. Do zabrania Bogu, tak jak pamiętacie tą definicję bałwochwarstwa, że bałwochwarstwo to nie tylko kłanianie się przed czymś, ale zabieranie tego, co należy do Boga i oddawanie tego czasu, tego, tego wszystkiego czemuś innemu. Więc chciwość powoduje, że zaczynamy oddawać czemuś większą cześć i chwałę i uwielbienie niż Bogu. Tak jak te cebulki śmieszne, tak, tak jak nieruchomości w dzisiejszym świecie. Może tak jak kiedyś ołówki będą sprzedawać w takiej cenie. Kto wie? Giełda żyje jak chce właściwie. Jeżeli w jednym miejscu zaczyna coś być, ktoś wpadnie na pomysł, że no nie wiem, to będzie warte tyle, to zaczniemy za to tyle płacić, chociaż to w ogóle nie jest tyle warte, to ludzie zaczynają tyle za to płacić i chcą to mieć, potrzebują to mieć. Nie wiem, czy oglądaliście taki film. Nie pamiętam tytułu zaraz. Nietykalni chyba. O, Nietykalni. Dosyć nowy film. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał? Tak? Okej, okay, to mamy jedną osobę, która oglądała. To jest o, takim, o takich dwóch facetach. Bogatym człowieku, który był całkowicie nie, niepełnosprawny od szyi w dwóch. Wszystko, wszystko miał sztywne. I o pewnym murzynie, który go pielęgnował, który zajmował się tym człowiekiem. No bo tym człowiekiem trzeba się było zajmować. On nie był w stanie przy sobie zrobić nic. Kompletnie nic. A był... Człowiekiem w sile wieku, więc, więc dość trudna sytuacja. Tak? I tam jest taka scena, bo ja już nie będę wnikał w całą fabułę tego filmu. Tam jest taka scena, kiedy idą do galerii i oglądają pewien obraz. Białe płótno z pacniętymi kropkami. tak? Mniej więcej, tam nie będę wchodził w dzieło sztuki, bo to dzieło sztuki. tak? Siedzą i, i kontemplują ten człowiek bogaty, patrzy się na ten obraz. Długo, dużo się, długo się patrzył no, bo ten murzyn już nie mógł wytrzymać już go tam nosiło po prostu nerwy go zjadały i w pewnym momencie rzuca hasła ile to jest w ogóle warte <śmiech> pani, która tam stała obok niej która się tą galerią zajmowała powiedziała chyba 40 tysięcy franków ale musi sprawdzić, bo nie jest pewna słuchajcie, kawałek płótna nie macie tutaj tego ekranu niedużego, metr na metr powiedz może mniej, nie mniej chyba nawet niż metr było z paroma kropkami farby, warte załóżmy 40 tysięcy franków, no powiedzmy, że w naszych pieniądzach byłoby to 100 tysięcy złotych więcej, tam był chyba 40 tysięcy euro, przepraszam, euro. No to łatwo przeliczyć, to 160 tysięcy złotych, tak? Będzie gdzieś, słuchajcie, za kawałek płótna, jakby tak rozebrać do, do, do końca to, to, ten obraz, tak? To jest kawałek szmaty z kawałkiem drewna, z farbą, która jest położona na tą szmatę i z, trochę, i z jakąś ilością kropek farby, która jest, jak, jest tym obrazem. tak? Dalibyście tyle za to? No nie. A są ludzie, którzy są w stanie to zrobić. Dlaczego? Bo chciwość ich do tego ciągnie, bo chcą to mieć, bo jest im to potrzebne w życiu. Po co? Nie wiem, ale jest. Tak? Oddają później temu cześć i chwałę? Być może. Tak? Pewnie nie w taki sposób, żeby się kłaniać, żeby składać jakieś ofiary całopalne, żeby tam, nie wiem, koraliki rozwieszać, tak? Ale być może samo patrzenie w to, samo kontemplowanie tego czegoś już jest bałwochwalstwem, bo to jest coś, co zostało zabrane Bogu jedynemu, tak? I chciałbym ostrzec, bo to jest jedna z takich rzeczy, która naprawdę może nas zwieść, żebyśmy nie tylko myśleli o pieniądzach, żeby chciwość tutaj była tym, tym obrazem przede wszystkim, i tutaj przyłącza się bardzo mocno do Pawa, który pisze, żeby się wystrzegać tego, żeby umartwiać takie rzeczy w swoich członkach, tak, żeby odrzucać to, bo to jest złe, bo to prowadzi do tego, że składamy cześć czemuś innemu, innym bożkom, innym innym Bogom, czemuś tam, cokolwiek by to nie było. I ostatnia rzecz, którą, na którą musiał zwrócić uwagę, to jest człowiek. Inny człowiek, Czwarte czwart, element. Pamiętacie jak czytaliśmy, jak czytaliśmy list do Pergamonu tak? i jak czytaliśmy sytuację, która, która zadzieje się, kiedy bestia wejdzie na, na arenę świata, kiedy zacznie fizycznie się pokazywać i fizycznie pewne rzeczy robić. W Pergamonie Pan Jezus mówi, żeby, że pośród nich pojawili się ludzie, którzy to przeczytam może jeszcze raz, to jest drugi rozdział. 14. werset, ale mam nieco przeciwko tobie, że masz tam takich, którzy trzymają się nauki Balaama, który uczył Balaaka, jak doprowadzić do upadku synów Izraela, żeby jedli ofiary składane bożką i uprawiali nierząd. Nie wiem jak wam, ale mi się to w głowie nie mieści, że ludzie ze zborów w Pergamonie byli w stanie pójść i oddać cześć czemuś. Może temu posągowi Cezara, nie wiem, ale byli w stanie. Być może za to groziła kara śmierci. Tak? Czyli mogli być postawieni na ostrzu noża, bo tak bardzo często było w starożytności, że przyjmując Chrystusa, decydowaliśmy się na śmierć jednocześnie. Tak? Mówiliśmy tak, Panie Jezu, jestem gotowy na to samo. Ja wiem, że jutro mogą przyjść i koniec mojego życia tu na ziemi będzie. Tak? Z tym wiązało się chrześcijaństwo. Ono było bardziej. Takim, tak, ono było bardziej zero-jedynkowe. Tak? Dzisiaj mogłeś być, a jutro cię mogło nie być, jeżeli stawałeś się chrześcijaninem. Więc przypuszczam, że Wymagało odwagi przede wszystkim. My dzisiaj tej odwagi nie potrzebujemy bardzo często, tak, żeby przyjść, zacząć chodzić do jakiegoś kościoła, żeby zmienić poglądy albo zmienić wyznanie. To nie wiąże się z tym, że pójdziemy siedzieć do więzienia, że jutro nas zetną, tak, kaci, że jutro nas ktoś rozstrzela za to. Tu w Polsce nie, ale są kraje, gdzie tak, tak się dzieje właśnie. Był u was swego czasu Maciek właśnie, który opowiadał o takich sytuacjach. Że ludzie chodzą do więzienia, że są zamykani w jakichś cysternach tak i siedzą całymi tygodniami bez wody w upale, aż zmiękną, tak? aż zmienią zdanie. Że są ludzie zabijani po prostu dla Chrystusa, dla imienia Chrystusa. Są chrześcijanie w różnych częściach świata, w Syrii, gdzie teraz jak wiecie wojna się toczy, gdzie ludzie umierają tylko dlatego, że mówią o sobie, że są chrześcijanami. Ja już pomijam skąd oni tam są. Tak? My... Dzisiaj tu w Polsce może bardziej zwracam uwagę, z jakiej denominacji ktoś jest. Tak? Czy jest taki, czy siaki, jakie ma poglądy i co myśli o, o tym albo o tamtym. tak? Oni tam nie mają takich problemów. Oni tam mają jeden problem. Dzisiaj żyję, a jutro nie będę żył. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że jestem chrześcijaninem. I to tyle. I tyle poglądów, tyle teologii. Bardzo prosto. I tak samo było w tamtych czasach. słuchajcie. Pan Jezus mówi, że to było złe, że oni zaczęli składać im, im ofiary. Pomyślelibyśmy sobie, no cóż w tym złego, tak? że oni próbują uratować swoje życie. No dobra, pójdą, tam złożą ten pokłon przed tym bożkiem, a potem przyjdą i no, przeproszą, tam będą pokutować, zmienią myślenie i będzie okej. Okay. Wydaje się, że to byłoby akceptowalne być może, ale to jest złe. Były takie czasy w historii Kościoła, kiedy rzeczywiście tak się zaczęło dziać. Kiedy były bardzo silne prześladowania w Kościele, czy w Rzymie, czy w Hiszpanii, czy w Afryce Północnej, było tak, że wielu chrześcijan odstępowało od wiary, bo się bali śmierci. Bo się bali śmierci nie takiej prostej, wiecie, przez rozstrzelanie, czy przez ścięcie, bo można to nazwać prostą śmiercią, czy, czy wstrzyknięcie jakiegoś tam trucizny. Oni bali się śmierci na arenie, na krzyżu. Bali się tego, że ich rozszarpią lwy. Słuchajcie, to, nie, to na pewno nie jest prosta śmierć. Nie jestem w stanie jakby poczuć tego, co oni czuli, ale oni wiedzieli o swoich współbraciach, którzy w taki sposób ginęli. Więc poddawali się po prostu i odchodzili Przyznawali rację pogańskim religiom, oddawali cześć Cezarowi. Kiedyś czytałem nawet taką, taką, taki opis yy, jakiegoś sądu właśnie z Afryki Północnej. Kilku wierzących, tak? Oni mieli bardzo, prosto, bardzo prosty wybór. To było spisane przez jakiegoś skrybę i do dzisiejszych czasów przetrwało. Zadano im tam, dano im tam prosty wybór. Oddajcie chwałę posągowi cesarza i powiedzcie, że cesarz jest Bogiem i was wypuścimy. Wszystko będzie dobrze. Oni powiedzieli, że nie, bo ich jedynym Bogiem jest Bóg i zostali zabici na arenie. Tak. Wracając do tego człowieka. Tu mamy posążek człowieka, posążek Cezara, ale popatrzmy na dzisiejsze chrześcijaństwo i popatrzmy przez pryzmat tego, jak ludzie stają się takimi boszkami, powiedzmy. Może najpierw od takiego wyraźniejszego przykładu podam, zacznę. W Rosji czytałem o takim człowieku, który... Uważa się za Chrystusa. On żyje dzisiaj, możecie tam pojechać, zobaczyć gościa. Absolutnie jest taka wieś na Syberii. Duża wieś, bo tam bardzo dużo ludzi przychodzi, przyjeżdża. tak. On się ogłosił Chrystusem. Yy, mają swoje, nie wiem, państwo, królestwo, jakkolwiek by to nazwał. tak. Żyją sobie w odosobnieniu, nikomu nie przeszkadzają, bo żyją na takiej głębokiej Syberii, że tam już jakby cała Rosja się nie wtrąca w to, to wszystko. Niech sobie żyją. Zresztą człowiek jest kolegą po, ha, po fachu prezydenta Rosji, czyli też był w KGB, on się ogłosił Chrystusem, są o nim filmy w internecie, można o nim poczytać, tak? on sobie, ono sobie mówi jako Bogu, po prostu. Za takim Bogiem pewnie byśmy nie poszli, tak? bo jest wyraźny, bo jest konkretnie, on, on oszukuje. Tak? Jest napisane, że przyjdą w ostatecznych czasach ludzie, którzy będą mówić, że są Chrystusami, a nimi nie będą. Tak? To wiemy, to wiemy. Ale co wtedy, kiedy przyjdzie człowiek, zacznie ładnie mówić, zacznie głość Chrystusa za, za kazalnicy, tak? ale będzie wam głosił w stylu innej Ewangelii. tak? Będzie głosił coś innego. Albo jeszcze inaczej, będzie w miarę dobrze mówił. Może tam jakieś drobne błędy teologiczne, ale fajnie. tak? Na jego spotkaniach będzie fajnie, przyjemnie. Jest, jest być może fajnie. I podoba nam się, że on mówi, że, że jest taki wygadany, że tak wesoło jest u niego, że jest fajna muzyka, że różne rzeczy się ciekawie dzieją, jakieś eventy, spotkania, jakieś imprezy takie kościelne, duże, tak? I tego człowieka. Po prostu ludzie zaczną uwielbiać, lubić. Może najpierw zacznę się od tego, że lubię go, tak, później, że to jest mój wyznacznik, taki to jest mój jakiś mistrz, nie wiem, cokolwiek tak. I, I później zaczną wszystko składać na tego człowieka. Są takie telewizje chrześcijańskie, nie wiem, to Ala chyba chrześcijańskie należy nazwać, tak, gdzie pełno jest obrazów tego typu ludzi. Nie będę żadnych nazwisk przywoływał, bo nie chcę, ale myślę, że wiecie, o czym ja mówię. Tak? że są ludzie, którym się oddaje bardzo dużo czci. Bardzo dużo czci. I Polska nie jest wolna od tego. W Polsce też są ludzie, którym oddaje się masę czci. Tak? Oddaje się wszystko, bo jest kimś wielkim, bo jest kimś ważnym. A człowiek ma to do siebie, że bardzo szybko rośnie. Tak? Bardzo szybko staje się dumny, że ta wewnętrzna potrzeba wywyższenia się, potrzeba takiego e, poczucia, że jestem kimś, szybko rośnie w człowieku. Jeżeli nawet... Ktoś był sługą Bożym, tak? Ktoś wiele lat działał bardzo dobrze i nagle, i nagle poszedł w takim kierunku. To znaczy, że nie jest się, że my jako Kościół nie jesteśmy od tego wolni i powinniśmy, tak jak Paweł tu pisze, umartwiać takie rzeczy w nas, odczyszczać się i uwalniać się, i uważać po prostu uważać. Kończąc. To co, to, co mówię, to co, to, co chciałem wam przekazać, to, co gdzieś tam w moim sercu ostatnio jest i na co patrzę i na, na co zwracam dużo uwagi. Wrócę jeszcze raz do listu Jana. Myślę, że takiego najprostszego wyznacznika, takiej, takiego silnego słowa. <śmiech> Popatrzyliśmy na bałwochwalstwo, na, na to wystrzeganie się bożków przez cztery, cztery płaszczyzny. Przez innego bożka, przez inną Ewangelię, przez pieniądze przez jakiegoś człowieka, przez to, co możemy, przez, to, przez kogoś, kogo możemy wywyższyć, tak? Jak, jako, jako ważniejszego, może nieważniejszego Boga, ale, ale prawie Boga. Tak? Chciałbym, żebyśmy badali swoje serca, sprawdzali pod każdym kątem, żeby to było w nas takim codziennym wyzwaniem, żeby się sprawdzić, żeby zobaczyć, co jest w moim sercu, co tam, co tam w środku drzemie, tak? czy nie pojawia się tam jakieś ziarno, które nie powinno się tam pojawić. I chciałbym, żebyśmy mieli te słowa apostoła Jana przed swoimi oczami, w swoich sercach o tym, o tym, że dzieci wystrzegajcie się bożków. To nie są przypadkowe słowa, to nie jest przypadkowy werset. On tam nie jest dlatego, że Jan na, przed chwilą, na, przed zakończeniem listów Panów a dobra, to jeszcze im dopiszę, żeby się wystrzegali bożków. Bo przypomniało mi się, akurat gdzieś tam wleciało mi do głowy i o, jest idea, fajna, zostawię mi jeszcze to. Nie, Jan tego nie napisał przypadkiem. I przypadkiem nie napisał tego do Kościoła. On chciał, żebyśmy spojrzeli w swoje serca, żebyśmy pomyśleli, pomodlili się, tak, oddali Bogu tą sprawę i Bożymi oczami spojrzeli na samych siebie. W taki sposób, jaki Bóg na nas patrzy i w taki sposób, w jaki Bóg ocenia nasze życie. W taki sposób, w jaki Bóg ocenia to, co robimy codziennie. Tak? Czy czemuś oddajemy chwałę? Czy coś stanowi dla nas coś więcej niż Bóg? Czy też nie? Czy jest wszystko w porządku? Tak? Dzieci, wystrzegajcie się bożków, pisze Jan. Pomódlmy się.